Minęła 16. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualność jedynki. Marzena nagodą Jan Andrzej Kocjan. CBA w resorcie klimatu. Minister Henik Kloska zabiera głos. Śledczy badają program Czyste Powietrze. Olimpijczycy kontra zonda krypto. Kto wypłaci im zaległe pieniądze? Sprawę komentuje prezes PK-u. Mamy pewne przemyślenia. Ja będę reagował na bieżąco. Odkrycie IPN-u na Ukrainie są pierwsze efekty prac. Odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Mój resort sam zgłaszał uwagi do czystego powietrza, tak napisała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska w mediach społecznościowych. To reakcja na wejście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do jej resortu. Zażądali oni dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. A działają na polecenie Prokuratury Europejskiej.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 Jest kompromis, ogłosili dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać w ramach partii, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką w PiS. Jarosław Kaczyński mówił, że partia będzie miała dwa płuca, jedno nastawione na rywalizację z konfederacjami, drugie bardziej umiarkowane. Prezes partii wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale pod pewnymi warunkami. Tą zasadniczą instytucją ma być ten zespół ekspertów czy Rada Ekspercka. Mateusz Morawiecki zapewniał, że Stowarzyszenie będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że trochę tak jak Brytyjczycy mawiają, horses for courses, czyli są różne konie na różne wyścigi. Wyjście z tą ofertą jest bardzo ważnym zadaniem naszych, nazwę to tak, podśrodowisk w, w Prawie i Sprawiedliwości. Rozmowa polityków trwała 7 godzin. Efekt jest taki, że prezes partii częściej mówi o Radzie Eksperckiej, a były premier o Stowarzyszeniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd nie zapłaci za nagrody zonda krypto dla olimpijczyków. Chodzi o pieniądze obiecane najlepszym polskim sportowcom na zimowych igrzyskach przez giełdę kryptoaktywów. Łącznie to ponad milion złotych. Zamrożone tokeny, których nie da się zamienić na gotówkę, to wciąż problem tych polskich Olimpijczyków, którzy dostali między innymi nagrody od Zonda Krypto po igrzyskach Mediolan Cortina. Na razie jeszcze nie dostałem tego prawda, bo... Pojawiły się głosy, czy te pieniądze może wypłacić sportowcom rząd? Państwo polskie zrealizowało swoje obowiązki względem olimpijczyków. Za Natomiast... Zonda krypto państwo nie, będzie nie, płacić. nie nie może zapłacić. Odpowiada wiceminister sportu Piotr Borys Za to powinien zapłacić pan Piesiewicz najlepiej z własnej kieszeni, jeżeli podejmuje nieodpowiedzialne i ryzykowne. Decyzje. Ale szef PKO, Radosław Piesiewicz, również nie mówił o rekompensacji za obiecane środki Zonda Krypto. Mamy pewne przemyślenia, ja będę reagował na bieżąco. Tymczasem kolejne osoby, które inwestowały przez Zonda Krypto zgłaszają się jako poszkodowane do prokuratury regionalnej w Katowicach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minister sportu Jakub Rutnicki napisał w mediach społecznościowych, że umowa PKO z Zonda Krypto została podpisana przez Radosława Piesiewicza bez konsultacji z zarządem i prezydium zarządu komitetu.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 Znak zakazu wjazdu na drogę szutrową prowadzącą wzdłuż torów kolejowych od Puław w kierunku Gołębia budzi kontrowersje wśród miejscowych rowerzystów. Na ograniczanie tras rowerowych nie zgadza się również prezydent Puław. Coraz więcej jest tego typu sytuacja. nasze miasto to przecież rowerowa stolica Polski, mówi prezydent Puław Paweł Maj. I mamy szlak niebieski idący kilkadziesiąt kilometrów wokół Puław, szlak prowadzący przez piękne nasze tereny leśne, jezioro Piskory, rezerwat wodno-błotny, coś wspaniałego. Jak tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskiej Linie Kolejowe ograniczenia wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. po niedawnych atakach dywersyjnych na torach. Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku. Przebywanie osób nieuprawnionych w bezpośrednim sąsiedztwie torów może stanowić zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla bezpieczeństwa podróżnych i kolejarzy. W listopadzie ubiegłego roku doszło do aktu dywersji i uszkodzona została infrastruktura na trasie Warszawa-Lublin. Z kolei w lutem w Puławach zatrzymano obywatela Mołdawii w sprawie działań dywersyjnych. To było aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. O sporcie Cezary Góriew. Zamieszanie wokół współpracy firmy Zonda Krypto ze środowiskiem sportowym zatacza coraz szersze kręgi. Problemy z wypłacalnością pojawiły się nie tylko jeśli chodzi o nagrody indywidualne Olimpijczyków z niedawnych zimowych igrzysk, ale też na linii giełda, kryptowalut, kluby sportowe. Prezes Stołecznego Klubu Koszykówki Dziki Warszawa Michał Scholz. To była bardzo dobra współpraca, przez półtorej roku wszystko było ok. I, i, i tak naprawdę pierwsze oznaki, że coś jest nie tak pojawiły się w marcu tego roku, równolegle mniej więcej do chyba pierwszych sygnałów o problemach z wypłatami dla klientów. Więc to nastąpiło chyba w tym samym czasie. Pieniędzy nie było już chyba dla nikogo wtedy. Tak długo jak był kontakt jeszcze z przedstawicielami Zonda Krypto, mogliśmy się łudzić, że ich obietnice zostaną zrealizowane, natomiast w ubiegłym tygodniu ten kontakt się urwał i wtedy zrozumieliśmy, że to oznacza koniec. No, stwierdziliśmy, że no, musimy się odciąć od, od tego tematu. Magdalena od drugiej rundy rozpocznie rywalizację w tenisowym turnieju w Madrycie. Jej rywalka będzie zwycięszczyni meczem między Ukrainką Dajaną Jastrębską i Argentynką Solaną Sierą. Polka zastąpiła w turniejowej drabince amerykanka Amanda Nisimową, która wycofała się z powodu kontuzji nadgarstka. Od drugiej rundy rywalizację rozpocznie także czwarta rakieta świata Iga Świątek. Najlepszą polską tenisistkę czeka jutro mecz między Australijką Darią Kasatkiną lub jedną z kwalifikantek. Z kolei w pierwszej rundzie Magda zagradzi zagra z amerykanką Robin Montgomery. W kołczy głowach zaprezentowano sektor Czesława Langa, czyli kilkudziesięciokilometrową część pierwszego etapu tegorocznego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Trasa będzie prowadzić przez kaszuby, czyli przez rodzinne strony dyrektora wyścigu. Tą trasę znam od, od małego. Już pierwsze wyścigi nawet na tych rowerach takich na Ukrainie jechałem tutaj. Swój pierwszy wyścig. Tutaj po tych hopkach będzie duże ten pojazd, do tego właśnie trochę bocznego wiatru i tak dalej. Ten peleton może się rozrywać. Przeprowadzam ten etap tak pomyślałem, żeby pokazać jak najwięcej z tego miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, gdzie chodziłem do szkół, ale w ogóle pokazać całe pomorskie. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jeszcze jedna informacja od dziś. Kronika sportowa 5 minut później o 22.40. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters. Nastawy kości Cerę. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Pogoda. Do końca dnia na ogół pogodnie, tylko miejscami na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu słabe, zanikające opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 13 stopni, na zachodzie 15, ale za to chłodniej na Helu i miejscami na terenach podgórskich. Tam około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w ciągu ostatniej godziny spadło i wynosi w tej chwili 1004 hektopaskale.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 diety Walerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. zdrowa dawka snu. Wyciąg z zielaraniści wspomaga odprężenie. Wyciąg z kłosych wspiera utrzymanie zdrowego snu. A Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni. Wyciągi z nawłoci pospolitej imniżka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal, komfort, na który zasługujesz, aflofarm. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład stylowy ekspres automatyczny Siemens, pięciocalowy wyświetlacz, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed opiszą 4990. 99 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1500 zł. Media ekspert Reklama. Autopromocja.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 Express 1. Ja pierwszy raz o El Nino usłyszałam, gdy Bridget Jones, ta filmowa, aplikowała o pracę w telewizji. Bridget Biedna uznała El Nino za trend w muzyce latynowskiej. Tymczasem jest to zjawisko na Pacyfiku, które ma ogromny wpływ i na naszą pogodę, i na naszą przyrodę. I w tym roku ma przyjść nawet nie ze zdwojoną, a strojoną siłą. I o tym będziemy mówić po godzinie 17 w Ekspresie 1. Już teraz gorąco polecam rozmowę z naszym gościem. Najnowsze prognozy na tegoroczne lato też będą. Ja czekam na lato i na opalanie. Już bym chciała, żeby jak najwięcej tego słońca po prostu przyjąć. Prognozy międzynarodowe też będą dziś po dlatego że tej nocy wygasa zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, więc warto o tym powiedzieć, czego możemy się spodziewać, a u nas też o rewolucji na talerzach uczniów. Co wy lubicie, jakie obiady szkolne? Ja lubię na przykład rosół, naleśniki i makaron z truskawkami. Lubię na przykład pierogi z mięsem. No to już wiadomo, że od września tego mięska będzie nieco mniej, ale co dokładnie się zmieni, o tym jeszcze przed godziną 18. Teraz już powoli gramy, ale o tabletce na długowieczność też będziemy dzisiaj mówić. To Harry Styles, a za chwilę w Snieżdżce. Torkowy Ekspres Jedynki, rzeczywiście dzisiaj sporo o przyszłości będziemy mówić, o prognozach na przyszłość także, ale zaczniemy teraz od tej najbliższej, bo zbliża się koniec zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to wygasa o północy. Co prawda w ciągu tych dwóch tygodni zdarzały się naruszenia tego krótkiego rozejmu, niemniej to właśnie ta noc jest kluczowa i dla regionu i dla całego świata chyba także. Z nami jest teraz Michał Strzałkowski, witaj Michale. Dzień dobry. Bardzo jestem ciekawa, jakie są twoje prognozy i ekspertów dotyczące tego, co się tej nocy wydarzy na Bliskim Wschodzie. No i co mówią też strony konfliktu. No wiem, że strona irańska deklaruje, że jej wojska są już gotowe, żeby na pole walki wrócić. No obie strony sobie nawzajem wygrażają, no ale to też jest element negocjacji oczywiście. Prężenie muskułów, machanie szabelką, czy w tym przypadku raczej machanie rakietą, która potrafi dolecieć na dłuższy dystans. Natomiast rzeczywiście nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzy, bo te dwa tygodnie względnego, ale jednak spokoju na Bliskim Wschodzie dały oddech i mieszkańcom tego regionu, ale też gospodarce, i to nie tylko gospodarce regionalnej, ale w ogóle światowej. Natomiast czasu jest niewiele. Donald Trump udzielił mniej więcej półtorej godziny temu, może, może prawie dwie godziny temu wywiadu telewizji CNBC i on tam mówił, że zegar tyka, on nie ma zamiaru tego rozejmu w żaden sposób przedłużać. No a kiedy dziennikarz go spytał, co w takiej sytuacji, kiedy zegar wybije już tę godzinę końca rozejmu, Trump mówi tak. Spodziewam się, że będę bombardował. Myślę, że lepiej mieć takie właśnie nastawienie. Jesteśmy gotowi do ataku w każdej chwili. Mamy najlepszą armię na świecie i to ja ją zbudowałem. Najpotężniejszą armię świata. Każdy to wie. Natomiast Mohamed Galibaf to jest przewodniczący irańskiego parlamentu, ale też człowiek, który tydzień temu, ponad tydzień temu negocjował ze strony irańskiej i on jest w tym momencie taką najważniejszą osobą w Iranie, jeśli chodzi o negocjacje. On powiedział, że Iran ma kilka asów w rękawie i zamierza tymi kartami na polu bitwy zagrać, więc obie strony sobie wygrażają. No, jednocześnie gdzieś tam mówi się o tym, że mieliby ze sobą porozmawiać, no ale pytanie, czy do tych rozmów dojdzie, nie ma na razie potwierdzenia, że z jednej i z drugiej strony się pojawią negocjatorzy w Pakistanie, bo to miałoby być miejsce negocjacji. No właśnie, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, no bo teoretycznie jutro mieliby usiąść do stołu w Islamabadzie, no ale tak jak mówiłeś przed chwilą, trwa takie prężenie muskułów, wygrażanie sobie pięściami, właściwie nie wiadomo, co prawda, podobno w Islamabadzie wszystko jest postawione na baczność na ewentualny przyjazd delegacji, ale nie wiadomo, czy one przyjadą w ogóle, tak? Tak, to prawda, no, wszystko jest postawione już na baczność od zeszłego tygodnia, bo się najpierw spekulowało, że może to będzie sobota, potem, że może niedziela, potem, że może dziś, we wtorek, teraz mówi się o tym, że to e, byłoby jutro, no podobno J.D. Vance, amerykański wiceprezydent jeszcze ze Stanów Zjednoczonych nie wyleciał, to się leci, liczyliśmy to dzisiaj z Magdą Skajewską około 12 godzin, więc raczej już dziś nie doleci, e, więc... Prawdopodobniejsze na rozmowy jest dzień jutrzejszy, czyli środa. Natomiast czy do tego dojdzie? Wciąż nie wiemy. Mają Iranczycy trochę bliżej Iran z Pakistanem graniczy. Natomiast Trump twierdzi, że jeśli tylko się uda siąść do stołu, to umowa będzie. A mówi o tym tak. Sądzę, że zawrzemy wspaniałą umowę. Iran nie ma wyjścia. Musi się zgodzić. Zniszczyliśmy im marynarkę wojenną, zniszczyliśmy im lotnictwo, zabiliśmy też ich przywódców. Przyznam, że to też nam trochę skomplikowało sprawę, ale nowi liderzy okazali się być bardziej racjonalni. Doszło do zmiany reżimu, można tak to nazwać, i dokonałem tego. Nie obiecywałem, ale dokonałem. Może nie bezpośrednio, ale dokonałem. I jednocześnie Donald Trump, Państwo pewnie już to słyszeli w tym wywiadzie, dużo więcej mówił o sobie niż o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo nawet cofał się w tym wywiadzie do jakichś spraw z pierwszej kadencji i do kadencji Baracka Obamy, więc najwięcej tam było o nim samym w tej rozmowie. Ale rzeczywiście eksperci przyznają, no jeśli dojdzie do rozmów, to jednak Amerykanie siądą jako strona silniejsza do tego stołu. No też nie do bezpośrednio tego samego stołu. Tam pakistańscy dyplomaci będą negocjować między Amerykanami a Irańczykami. Oni będą po prostu w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale nie twarzą w twarz prawdopodobnie siądą. Arabista, były polski szarż daffa ambasady w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak u Psławek, uważa, że Iran no, niestety z powodu swojej trudnej sytuacji gospodarczej, z powodu zniszczeń wojennych jest w słabszej pozycji negocjacyjnej niż Amerykanie. Strona irańska nie chce rozpocząć negocjacji na, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, na tak zwanych kolanach lub, prawda, z karabinem przystawionym do głowy. No trudno to nazwać wtedy negocjacjami. Wbrew pozorom uważam, że Iran też jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jego gospodarka znajduje się już w katastrofalnym stanie. No i właśnie dlatego podobnej ręczycy mają się nieco ociągać z tymi negocjacjami, ale Amerykanie też tracą na przeciągającej się wojnie i wizerunkowo i gospodarczo. Tracą zresztą wszyscy chyba. Dokładnie tak. Nie tylko płacąc i płacząc podczas tankowania. Zresztą zobaczymy też jak długo takie ochrony i parasole rządowe mogą trwać. Michał Strzokowski, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić to co tej nocy będzie się działo na Bliskim Wschodzie, więc proszę słuchać radiowej jedynki, a już za chwilę będziemy mówić o oszukanych na czyste powietrze. 5 minut po godzinie 16 na zegarach. To jest ekspres jedynki i najbliższe minuty będą pod hasłem coś tutaj nie wyszło. Ekspres gospodarczy Dlaczego takie dokładnie jest to hasło, to wyjaśni się już za chwilę, a rzeczy dotyczyć będzie programu Czyste Powietrze. W studiu jest Błażej Prośniewski, w tej No, Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli dzisiaj do Ministerstwa mm, Klimatu oraz do oddziałów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeglądają dokumenty dotyczące tego programu właśnie. Dokładnie, sprawa dotyczy programu Czyste Powietrze. Służby działały na zlecenie prokuratury europejskiej, która prowadzi postępowanie dotyczące możliwych nieprawidł nieprawidłowości. Przy wdrażaniu i realizacji tego programu. A dlaczego akurat prokuratura europejska? Odpowiedź jest prosta, bowiem w dużej mierze program ten jest finansowany ze środków europejskich. Co istotne, jak mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzeński, prowadzone dochodzenie dotyczy przede wszystkim samych początków funkcjonowania czystego powietrza. Uciekajmy od spekulacji, że to dotyczy dzisiejszego dnia czy ostatnich miesięcy, bo program rozpoczął się w 2021 roku i chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. A dzisiejszymi działaniami CBA nie jest zaskoczony operator tego programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak mówi jego wiceprezes Robert Gajda. Fundusz właściwie czekał na działania CBA, już wcześniej też współpracował w tej sprawie z Prokuraturą europejską. Samo złożenie doniesień do prokuratury, jak również do prokuratury europejskiej współpracowaliśmy już od wstrzymania programu Czyste Powietrze, pokazują, że wiedzieliśmy, że są nieprawidłowości. Obśmiewano to, twierdzono, że są to promilowe działania, jak widać jednak nie są promilowe. To warto przypomnieć, że po zmianie władzy z uwagi na już wtedy stwierdzone nieprawidłowości, mhm. zawieszono program i wprowadzono do niego zmiany, one miały usunąć mechanizmy, które mogły stanowić pole do nadłużyć. Jak mówi Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrad, to udało się co prawda naprawić, jednak nie oznacza, że obecnie program działa już bez zastrzeżeń. W szczególności było to prefinansowanie inwestycji oraz wypłata zaliczek w mechanizmie, który pozwalał sprzedawcom technologii przy braku kontroli ze strony instytucji państwowych zarabiać na nieświadomych beneficjentach. I niestety obecny rząd, zamiast ten mechanizm naprawić, wyłączył cały program i go praktycznie wyrzucił do kosza, co również naszym zdaniem nadaje się na kontrolę, którą mam nadzieję przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli w najbliższym czasie, co już zapowiedziała. No i o tym też na pewno będziemy mówić w Radiowej Jedence, ale wróćmy do tego, co tu i teraz, y, czyli badanych nieprawidłowości. Na czym przede wszystkim polegał Błażej problem tutaj z tym programem? Te nieprawidłowości dotyczą sytuacji, gdy nieuczciwe firmy albo drastycznie zawyżały ceny urządzeń, albo po prostu znikały po pobraniu zaliczek, zostawiając często ludzi z niedokończonymi remontami, źle działającymi instalacjami, a często także z kredytami, które trzeba było spłacać. Według szacunków ofiarami takich nieuczciwych firm może być nawet około 13 tysięcy rodzin. A jedną z orzukanych jest pani Beata z Ostrowi Mazowieckiej, bohaterka reportażu Jakuba Atarki, którego będą mogli Państwo posłuchać dziś na naszej antenie po 23. Pani Beata musi zwrócić zaliczkę w wysokości 58 tysięcy złotych. Fota przyznana całej dotacji to jest 116 tysięcy. Wymienili piec i okna. Zostało docieplenie dachu, drzwi wejściowe i fotowoltaika. Termin rozliczenia był w czerwcu i tu powinni wykonać całkowite pracę i rozliczyć się z funduszem. Na tą chwilę kontakt już jest urwany całkowicie, przestali odbierać telefon. No i tu pojawia się pytanie, czy faktycznie takie osoby jak pani Beata, będące ofiarami nieuczciwych firm, powinny ponosić konsekwencje tego, że program Czyste Powietrze był źle zaprojektowany i podatny na nadużycia. Odpowiedź jest raczej oczywista. A co na to sam fundusz, jego rzeczniczka Magdalena Skłodowska zapewnia, że podejmowane są różne działania, które mają pomóc takim osobom. Obecne kierownictwo Narodowego Funduszu wdrożyło działania systemowe. Uszczelniliśmy program, wzmocniliśmy kontrolę inwestycji i ich rozliczania oraz zapewniamy beneficjentom wsparcie informacyjne dotyczące wyboru wykonawców oraz postępowania w przypadku nieprawidłowości. Dodatkowo przygotowywane są rozwiązania ustawowe, które umożliwią dochodzenie zwrotu środków bezpośrednio od nierzetelnych wykonawców beneficjenci powinni jak najszybciej zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, bo to pozwala szybciej podjąć działania ochronne. Pytanie tylko, czy to wystarczy, to pewnie jak zwykle czas pokaże. I na koniec może jeszcze warto tu podkreślić jedną ważną rzecz, na którą zwracają uwagę eksperci. Otóż chodzi o to, aby przy okazji krytyki tego programu nie wylewać dziecka z kąpielą, bo czyste powietrze to dobra i potrzebna inicjatywa, która już pozwoliła na zlikwidowanie około miliona kopciuchów w Polsce. Tylko, że coś tutaj nie wyszło, bo właśnie takie to unosi reportaż Jakuba Tarki, który mogą państwo dzisiaj posłuchać w radiowej jedynce po godzinie 23. Bożej Peśniewski, dziękuję. dziękuję. Jedynka. To jest radio. A teraz na zegarach 16.30. Chyba w Resorcie Klimatu minister Henik-Kloska zabiera głos. Śledczy badają program Czyste Powietrze i ewentualne nieprawidłowości przy jego wprowadzaniu za czasów rządu PiS. Mój resort sam zgłasza uwagi do Czystego Powietrza, pisze Paulina Henik-Kloska w mediach społecznościowych. Rząd nie zapłaci za zaległe nagrody zonda krypto dla olimpijczyków. Łącznie to ponad milion złotych. Minister sportu Jakub Rutnicki podkreśla, że umowa PKO z zonda krypto została podpisana przez prezesa Piesiewicza bez konsultacji z zarządem i prezydium zarządu komitetu. Donald Trump spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Prezydent USA mówił o tym w telewizji CNBC. Wcześniej zapowiedział, że uznaje środowy wieczór za koniec zawieszenia broni. Zimą pojawią się nowe połączenia kolei dolnośląskich. Od grudnia pociąg Legnica Cottbus połączy region z niemiecką siecią kolejową i pozwoli szybciej dotrzeć do Berlina. Dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Wyjaśniał prezes kolei dolnośląskich Damian Stawikowski. Dumni ze swojej pracy mogą być strażnicy miejsce z Warszawy. Z Warszawy uratowali Białego Pawia z Łazienek Królewskich, który postanowił przespacerować się po Mokotowie. Strażnicy zauważyli uciekiniera, zatrzymali ruch na ulicach i eskortowali go do domu. Paw kilka razy zbaczał z drogi, ale eskorta pilnowała, by szedł w dobrym kierunku. Pełne wydanie aktualności o 17. też po w radiowe Radiowej Jedynki tylko i wyłącznie w dobrym kierunku, ale też sobie pomyślałam, że jeśli chodzi o cenę zachowania strażników miejskich w Warszawie, no to jedni powiedzą, że bohaterowie, ale no Paw, który chciał się pospacerować, pewnie czuje, że mogłyby zostać ograniczone jakieś jego prawa do zwiedzania no, Warszawy. Pawie na gigancie, co mówić <laughs> o, o politykach, którzy próbują chodzać własnymi dzień ścieżkami. Dobra. Dzień dobry. Chadzają w różne strony bardzo, z różnych partii bardzo. tak naprawdę. No, napięcia, przesilenia wszędzie, ale każdy mówi, że jest jednością. Oczywiście, jest. że tak. To się okaże przy urnach, jak ta tak. jedność wygląda. A, a potem wszyscy będą apelować o jedność wyborców. No, I o tym za przede chwilę wszystkim. Też, tak. A kto będzie gościem? Agata? Gościem będzie posłanka klubu Centrum Ewa Szymonosa. Zapraszamy już za 3 minuty popołudniowa rozmowa dnia w radiowej b Południówka radiowej jedenki za 24 minuty, godzina 17.00, już teraz Agata Kądzińska i jej gość. Rozmowa dnia. Mamy połączenie z Ewą Szymanowską, posłanką klubu Centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani jest spokojna o los ministry klimatu Pauliny Henik-Klowski? Myślę, że jestem spokojna, dlatego że nawet to co się w tej chwili dzieje i to co część polityków Polski 2050 mówi, to jednak myślę, że tam jest dużo osób, które nie przyłożą ręki do rozpadu koalicji, a tym by była właśnie taka decyzja, gdyby zagłosowano za odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. No ale politycy z klubu Polski 2050 zapraszają na spotkanie panią minister i Szymon Hołownia, Jeden z liderów tego środowiska mówi, nie chodzi o to, że jest ministra, która próbowała rozwalić naszą partię, tylko odpowiedzi na niektóre pytania posłów. Czy pani minister przyjdzie na takie spotkanie? To jest decyzja pani minister, natomiast chciałabym przypomnieć, że no, czy uważam, że nie, ponieważ w ubiegły czwartek e, takie spotkanie odbyło się w ministerstwie. Wszystkie kluby koalicyjne zostały na nie zaproszone. E, zaproszenie przyjęło e, oczywiście nasze ugrupowanie Klub Centrum, ale też byli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Nie przyszli na to spotkanie e, przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u. E, na tym spotkaniu byli dyrektorzy departamentów, wszyscy czekali na to, żeby odpowiadać na nasze pytanie i odpowiadali. To było bardzo dobre spotkanie, ponad dwugodzinne. I jeżeli ktoś chciał odpowiedzi na pytania, to to było najlepsze miejsce, żeby przyjść i takich odpowiedzi yy, oczekiwać i je usłyszeć. No tak, ale ani Pani Klub, ani Klub Koalicji Obywatelskiej, czy też Lewicy no, nie formułuje takich zarzutów, które słyszymy w przestrzeni publicznej pod adresem Pani Ministry, tylko właśnie Klub PSL-u i Polski 2050. Więc może Pani Minister, no, pokazując tutaj dobrą wolę, i, i chęć współpracy, no mogłaby jednak pójść i odpowiedzieć na te pytania. Tak jak mówię, spotkanie było zorganizowane i można było na nie przyjść. To, co w tej chwili się odbywa, to jest w ogóle coś bez precedensu. Dlatego, że jest? do tej pory mm -hmm. nigdy, nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy my, ministra z naszego rządu, który jest wniosek o odwołanie, opozycja składa taki wniosek, żebyśmy my stawali po stronie opozycji, czyli PiSu, Konfederacji, Konfederacji Korony Brauna. My nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Ja przypomnę, że jakieś dwa posiedzenia temu głosowaliśmy wotum nieufności wobec y, y, Stefana Krajewskiego. Nikomu z centrum nie przyszło do głowy, żeby przepytywać pana ministra, żeby go wyzywać na dywanik, y, czy jak słyszymy od niektórych polityków grillować, w ogóle czegoś takiego z naszej strony nie było. Ja jeszcze też dodam, że w tym samym czasie będzie również kwestia wotum wobec pani ministry zdrowia. zdrowia. I też nie ma czegoś takiego, żeby te kluby zapraszały. Więc to budzi wątpliwości, bo Ale nie pani zdaniem, z zaproszeń. Pani zdaniem, pani posłanko, co jest tutaj jakby... Z czego to się bierze? Dlaczego tak jest? Akurat w przypadku pani ministry... W zasadzie y, Szymon Hołownia, nie chcąc tego powiedzieć, w zasadzie odpowiedział, e, mówiąc, że to Paulina Henik-Kloska rozbiła klub czy partię. To nie Paulina Henik-Kloska to zrobiła. E, to były błędne decyzje, m.in. Szymona Hołowni, który zdecydował się, że nie będzie kandydował na szefa partii i dał zielone światło Katarzynie Połczyńskiej Nałęcz, to jej oddał stery i tak naprawdę Katarzyna Połczyńska Nałęcz dokonała podziału w naszej organizacji i to z tego powodu też się rozleciał i klub, i partia. Czyli dziś to są decyzje, emocje, właściwie ambicje osobiste? Myślę, że tak, że w tej chwili to jest takie jakiś próba upokorzenia, wezwania na dywanik, właśnie takiego grillowania. No nie, bądźmy poważni. To nie jest poważna polityka. Poza tym Paulina Henik-Kloska była w tym klubie jeszcze dwa miesiące temu, niemalże na każdym klubie. I wtedy nikt nie miał do niej pytań o te rzeczy, które teraz pytają. Nie chciał, nikt nie kwestionował tego, że jest dobrym ministrem. Co się w takim razie stało w ciągu dwóch miesięcy? Tylko dlatego, że zdecydowaliśmy się odejść z klubu? No, mm, dziś jeszcze jest taka informacja y, najnowsza, że y, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli między innymi właśnie do resortu y, klimatu, którym kieruje pani Paulina Henik-Kloska i zażądali na polecenie prokuratury europejskiej dokumentów od 2021 roku dotyczących programu Czyste Powietrze i w Sejmie, w, w Kuluarach już słychać taką Teorię spiskową, że to nie jest przypadek, tylko takie wzmocnienie pani ministry, bo lata są jeszcze, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a program był zmieniany już za rządów obecnej ministry klimatu. Chciałabym zwrócić uwagę, że w tym temacie jest poszkodowanych jakieś 700 osób. Te sprawy się toczą. Pani Paulina Henik-Kloska zwracała się zarówno do ministra sprawiedliwości, jeszcze ówczesnego pana Bodnara, jak i do ministra Żurka, o to, żeby gdzieś jednak mieli pieczę nad tymi postępowaniami i zwrócili uwagę na te nieprawidłowości, które powstały z pis u I ta kontrola jest spowodowana tym, że tam było bardzo dużo no, nieprawidłowości, które zostały wykryte przez resort pani Pauliny Henik-Kloski i w tej chwili ten program Czyste Powietrze no, nie jest w taki sposób realizowany jak zarządów u czyli no, gigantyczne wręcz wydawanie pieniędzy i oszukiwanie też ludzi, no bo tam są ludzie, którzy są oszukani poszkodowani. Przez, tak, poszkodowani przez wykonawców, którzy brali jakieś y, astronomiczne kwoty za usługi, które tyle nie były warte. Dziś w modzie są, politycznej modzie są stowarzyszenia, może bardziej za sprawą Mateusza Morawieckiego niż Pauliny Henik-Kloski, ale jednak państwo też macie stowarzyszenie, bo w Sejm jedno macie tylko klub, nie macie partii, nie jesteście właściwie badani przez środki opinii yy, tak badawcze. I proszę powiedzieć, na jakim etapie jesteście z tym stowarzyszeniem? stowarzyszenie już niebawem powinno zostać zarejestrowane, ale też jesteśmy równolegle w procesie tutaj kończenia dokumentacji, żeby zarejestrować partię. I to też na pewno będziemy realizować. Natomiast stowarzyszenie dużo krótszy jest proces zakładania niż zakładanie partii. Stąd też decyzja, że no musimy założyć również stowarzyszenie, żeby mieć takie miejsce, gdzie mogą zapisywać się członkowie stowarzyszenia i po po działać. Czy przed wyborami 2027 roku Klub Centrum będzie partią Centrum, czy też państwo znajdziecie się na innych listach wyborczych? My na pewno będziemy zakładać partię. Ona nie będzie miała takiej nazwy jak klub parlamentarny czy stowarzyszenie, bo nauczeni doświadczeniem już chociażby Polski 2050 nie będziemy ujawniać tej nazwy do momentu, dopóki nie zarejestrujemy ostatecznie. I tutaj będziemy na pewno szukać też koalicjantów, ale są również samorządowcy, z którymi już nasi senatorowie zbudowali... Klub Senacki i tutaj też będziemy takie rozmowy prowadzić. Czyli sto, najpierw stowarzyszenie, czy pani zdaniem Mateusz Morawiecki idzie na y, taką samodzielność polityczną? Trudno powiedzieć, bo to w tej chwili no niby oni doszli do porozumienia. Na pewno jest tak, że walczą też o swoje tutaj miejsca, dobre miejsca na listach w 2027 roku. Na pewno też nie podoba im się to, jak mocno skręca PiS w prawo, bo do tej pory Kaczyński zawsze mówił, na prawo od prawa i sprawiedliwości ma być ściana. A no on ale rosła. przegapił Konfederacja... ten moment. No tak, przegapił gdzieś ten moment. Konfederacja Korony Polskiej. Teraz, mm. jeżeli Mateusz Morawiecki zacząłby budować centrum, to i po tej stronie wyrosłaby poważna konkurencja, więc myślę, że oni się finalnie dogadają i nie będą. Szli aż tak Ale czy to nie jest tak, że, że właściwie każdy chce do tego centrum? No państwo macie centrum w nazwie klubu, PSL szuka miejsca w centrum, Mateusz Morawiecki mówi o centrum, Polska 2050 idzie do centrum. No tak, no każdy szuka w tym miejscu, ponieważ zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska mają swoich tutaj wiernych wyborców, a w centrum zawsze ludzie poszukują tych takich, którzy właśnie nie są w tych dużych partiach. My byliśmy od początku jako Polska 2050 i teraz jako centrum. Zawsze chcieliśmy być tymi, którzy są centrowi, którzy nie idą ani za mocno w lewo, ani za mocno w prawo. No tak, ale jednak sprawdzaliście się wyborczo w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym jako trzecia droga. Tak, to prawda. To, była, to był taki lekki skręt na prawo, ale patrząc też na polityków, jacy weszli z Polski 2050, to tak naprawdę ta taka opcja centrowa jest chyba najbardziej widoczna. Pani posłanko, czy koalicja rządząca nie powinna zrobić może kroku wstecz i złożyć takiej propozycji regulacji rynku kryptowalut, która odpowiadałaby tylko i wyłącznie tej dyrektywie unijnej i wymogom licencji Mika, tak żeby prezydent Karol Nawrocki mógł to podpisać, bo jak słyszymy Państwo robicie przeregulowane ustawy. A problem jest. I poszkodowani jest... też są. Tak, to jest zdanie pana prezydenta. Ja wiele lat byłam pracownikiem banku i jestem ostrożna z taką oceną, coś się jest przeregulowane. Bo później, kiedy dochodzi do tragedii ludzkich, autentycznych tragedii, kiedy traci się pieniądze, swoje oszczędności życia, to wtedy ci sami politycy mówią, nic nie zrobiliście, nie, nie zabezpieczyliście odpowiednio Polki i Polaków. I tutaj uważam, że ta ustawa, którą proponował rząd, ona była dobrą ustawą. I tak, ale rząd ją pokazując... proponował dwukrotnie i dwukrotnie było weto. No tak, hmm. tylko że może pan prezydent pomyślałby o kroku w tył, bo jednak patrząc na zonda krypto, to już mamy wiedzę, że bardzo dużo osób zostało poszkodowanych, będzie pewnie poszkodowanymi, bo jeszcze no już nie dostają wypłat, nie, nie, nie otrzymują wypłat swoich środków, więc to Dziękuję. jest duże niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziś rozmawiałam z Ewą Szymanowską, posłanką Klubu Centrum. Dziękuję, Dziękuję. miłego dnia życzę Państwu. A rozmawiała Agata Kondzińska. ja już wiem, kto będzie jutro twoim gościem. Może ty jeszcze nie wiesz, to się dowiesz, a może wiesz, Krzysztof Czus. Ja zapraszam. Sprawa i sprawiedliwości popołudniówka e, oczywiście jutro. To po godzinie 16.35, a za chwilę będą ładne życzenia. Cool. Radia. Z tej okazji ja się bardzo cieszę, że jestem w Jedynce od czasu do czasu i życzę Państwu, żeby było najwięcej, jak to jest możliwe, dobrej muzyki i najwięcej, jak to jest możliwe, dobrych wiadomości i w ogóle dobrych audycji. Niektóre są fascynujące. Właśnie w Jedynce. Krystyna Projko. Jeszcze chwilę świętujemy, w końcu stulecie nie zdarza się tak często. A to jest Ekspres Jedynki, po godzinie 17 będziemy mówić o tym, że od nowego roku szkolnego jest rewolucja w planach na talerzach uczniów. Żeby mieć dużo witamin, dużo mięśni. Myślę, że to też nam daje energię, te zdrowe żywności. No właśnie, co ma się dokładnie zmienić, o tym będziemy mówić po godzinie 17, ale także o El Niño, które w tym roku ma być wyjątkowo silne. I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time, and although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine, and I won't lie, it's you. I'll be so your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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobra wiadomość z Kujawsko pomorskiego S10 odblokowana w stronę Bydgoszczy. Tu trasa była zablokowana między Toruniem a Bydgoszczą, w stronę Bydgoszczy na wysokości Torunia. Kierowcy nie mogli przejechać po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. Kilka godzin trwały utrudnienia, trzeba było omijać jadąc ulicami Torunia. Teraz już tych utrudnień nie ma. Na S3 pojawiły się kłopoty z przejazdem między węzłami Sulechów Zielona Góra Północ na 187 km. Na wysokości miejscowości Zawada dostępny dla kierowców w stronę Gorzowa Wielkopolskiego jest tylko jeden pas po tym jak auto osobowe uderzyło tu w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych i to jest dobra wiadomość, no ale cały czas są utrudnienia, jest zwężenie. Jeśli chodzi o natężenie ruchu ono jest dosyć spore, ale nie jakieś bardzo duże. Najwięcej samochodów i korków widać na północy kraju. Obwodnica Trójmiasta w miarę przejezdna S6, natomiast korek jest na S7 jadąc od strony Elbląga kierowcy wjeżdżają w ten korek za węzłem Gdańsk-Port i podążają w nim przez węzeł Gdańsk-Lipce, aż po węzeł Gdańsk-Południe. To S7K-89 na wysokości Gdańska, również korek na jezdni prowadzącej w stronę S7. Na Mazowszu to oczywiście obwodnica Warszawy, S8 w stronę Stoku ale też południowa obwodnica Warszawy, S2, między węzłami Opacz warszawa południe To tu należy spodziewać się korka zarówno w stronę Terespola, jak i w kierunku Poznania. Na południu bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa w stronę, w stronę Katowic, zwłaszcza kierowcy zwalniają między węzłami Kraków południe bramki w Balicach.